Radio 9 Lubin przed mikrofonem Darek witam w audycji numer 125 datowanej na poniedziałek, 19 kwietnia. Dziś podcast wyjątkowo bez serwisu informacyjnego z wizytą w Klubie Piór, a moim i Waszym gościem będzie jeden z klubowiczów Kamil. W audycji nie zabraknie także dobrej muzyki. Zapraszam do słuchania.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 Witam, jesteśmy dzisiaj w klubie Piór, w audycji numer 125, a moim gościem jest... Kamil, pozdrawiam wszystkich, cześć. Kamil, Ty w klubie jesteś, o ile wiem, prawie że od początku. Powiedz, co Cię przyciąga do tego miejsca. Powiem Ci szczerze, że Darek, że jest to pierwszy klub w Lubinie z prawdziwego zdarzenia. Wcześniej studiowałem we Wrocławiu przez 5 lat i tam kluby z sauną i z profesjonalnym sprzętem i z trenerami... Są na porządku dziennym. Tutaj to jest zupełna nowość i szczerze powiedziawszy przez wiele miesięcy nie mogłem się doczekać, kiedy to otworzą. A powiedz tak naprawdę, z jakich Ty korzystasz najczęściej zajęć i jakie części preferujesz? Jakie części preferuję? Spalanie tkanki tłuszczowej. Dużo biegam. Oto tu przyszedłem przede wszystkim. Czyli zaczynasz od bieżni, później przechodzisz na siłownię zapewne tak jak no, część klubowiczów. Przyznam się szczerze, że ja też w takiej kolejności. Staram się ułożyć sobie jakiś trening z powiedzmy pięciodniowym wyprzedzeniem i nie powtarzać tych samych ćwiczeń każdego dnia. Jest to bardzo ważne. A tymczasem pierwszy utwór muzyczny w dzisiejszej audycji, Zender, z utworem pod tytułem Waves, czyli przenieśmy się na fale, a u falach i nie tylko za chwilę. Części muzycznej, czas na dalszą część rozmowy z Kamilem. Przy dobrej herbacie w klubie Piór. Powiedz, jak trafiłeś w ogóle do klubu? Po raz pierwszy dowiedziałem się o tym klubie chyba z Twojej strony internetowej, Rady 9 Lubin. I chyba tam zasięgnąłem jakieś pierwsze informacje i bardzo mnie to zainteresowało. Wiemy, że klub Ci się podoba. Jest na naprawdę wysokim poziomie. Masz może jakieś uwagi? Coś, co byłoby jakby konstruktywnym, konstruktywną sugestią, co jeszcze miło byłoby zobaczyć w klubie, a czego jeszcze nie ma? Klub doskonale wyposażony, niesamowita obsługa. Niczego tu nie brakuje, żeby spokojnie ten czas po pracy sobie spędzić, ale jedna rzecz wydałaby się tutaj na miejscu. Są to zajęcia połączenia aerobiku z elementami boksu, może kickboxingu, Jeżeli się nie mylę, nazywa się to Taibo i sądzę, że taki ukus energii bardzo by się tu przydał. Ale oczywiście po spalaniu tkanki, o której wspomniałeś, po intensywnym wysiłku, możemy zażyć super kąpieli w basenie. Spotkałeś się gdziekolwiek z klubem fitness, z siłownią, przy której byłby bezpośrednio basen? To był strzał w dziesiątkę. Ten pomysł na przeskloną ścianę, basen w środku, na dachu galerii jest czymś niesamowitym i robi to ogromne wrażenie, kiedy widzisz, że za szybą ludzie biegną na bieżni, robią kolejne kilometry, a Ty w tym czasie, gdy grzecznie wygrzewasz się w jacuzzi, potem wskakujesz do zimnego basenu. Coś niesamowitego. Doskonały pomysł. A powiedz, jaki jest Twój pomysł na trening? Proste pytanie. Pomysł na trening. Nie ma nic, nie ma nic prostego w treningu. Przede wszystkim trzeba doskonale przygotować się przed jakby tą główną częścią treningu, czyli rozgrzewka. Widzę, że tu wiele ludzi po prostu wskakuje na bieżnię, wskakuje na przyrządy, na urządzenia i to może się źle skończyć, zważywszy, że większość ludzi przychodzi tu od razu po pracy, są to ludzie starsi niekoniecznie w moim wieku. Przede wszystkim radziłbym skorzystać z Profesjonalnej Rady Trenerów. Jest tutaj ich dużo, są to bardzo inteligentni ludzie i mają wiedzę. I to przede wszystkim, dalej utwór, który zaśpiewa nam Zender, Nosi tytuł właśnie Smile, czyli uśmiech. Once caught between ways and worlds in no one else is land. I find myself seeing blood on someone else is land. To live this now And I need to turn your way Tree kwestii sportowych, także kwestia społeczna, bo w klubie można poznać fajnych ludzi. Niewątpliwie. <śmiech> Powiem ci szczerze, że w dzisiejszych czasach poznaje się ludzi właśnie w takich miejscach. Przychodzisz z pracy zmęczonych, chcesz dać upust temu stresowi, temu nadmiarowi energii, tym wszystkim problemom, przychodzisz na siłownię, widzisz uśmiechniętych ludzi, którzy dają z siebie wszystko na tych przyrządach i czujesz się blisko. Chcesz porozmawiać, chcesz być tutaj. No i można to zrealizować chociażby w tej kafejce, w której dzisiaj jesteśmy, tuż przy wejściu do klubu Piór, gdzie oczywiście członkowie klubu mogą skorzystać z bezpłatnej kawy, chociażby, ale także... wypożyczalni kaset. Muszę przyznać, że kawa tu jest doskonała i trzeba by tu wpadać częściej. Chyba cappuccino jest naj, najczęściej spożywaną kawą, nie sądzisz? Ja osobiście biorę podwójne ekspresso, po sam brzeg, jak najmocniej. Oczywiście po wszystkim, po, po basenie również możemy udać się do sauny, a mamy ich dwie. Tak, jest tam sauna sucha i sauna mokra, parowa. E, doskonałe rozwiązania, świetny relaks, odnowa biologiczna po ciężkim tygodniu, po ciężkim tygodniu treningu, w ciężkim tygodniu pracy. Coś pięknego. A tymczasem na naszej antenie Brett Michaels z utworem Let It Go. Just let go inside The first time in a very long time Now I pray for no consequence But I won't hide this time This. ponownie. Przypominam, że jesteśmy dzisiaj z wizytą w klubie Piórz. Rozmawiamy z Kamilem, ale do klubu warto się jeszcze zapisać, póki jeszcze można. Kto nam w tym może pomóc? Ty wiesz najlepiej, ja też wiem, ale ty może to powiesz. Słuchaj, pierwsza wizyta, szok, niesamowita obsługa, młoda obsługa, dynamiczna, piękne kobiety, znają się na rzeczy. E, rewelacja. Przekonają na pewno każdego. Czyli nie ma nic lepszego, jak odwiedzić chociażby recepcję w piór, tylko po to, żeby się zapisać, prawda? No, poza zapisaniem się może sobie zrobić zdjęcie. Na pewno ładnie wyjdą. Zdjęcia, które będą później na karcie członkowskiej, a karta, bo właśnie wspomnimy o tym, że klub jest naprawdę technologicznie dalece posunięty. Każde urządzenie cardio tak naprawdę ma ekran, przy którym możemy pooglądać telewizji i posłuchać dobrej muzyki, a karta elektroniczna służy do otwierania szafek. Tak jak już mówiłem wcześniej, jest to klub z prawdziwego zdarzenia. Niczego tutaj nie brakuje. Właściciele klubu pomyśleli o wszystkim. Te telewizory przy bieżniach, przy steperach. Jest to niesamowicie istotna sprawa, bo po miesiącu treningu, po dwóch miesiącach treningu przestajesz biec, bo ci się nudzi. Ta dobra muzyka, dobry film, dobry program informacyjny pomaga ci zapomnieć o tym, że jesteś cały czas w jednym miejscu i patrzysz się przed siebie. Niesamowity pomysł i bardzo potrzebny. Ale nie powiedzieliśmy jeszcze o jednym, o zajęciach grupowych, a jest ich naprawdę mnóstwo. Wystarczy przyjść do klubu i zapoznać się chociażby z tablicą, która wisi w holu i będziemy mogli zobaczyć zajęcia, na które możemy się zapisać. Słyszałem o pewnych zajęciach, na które masz ochotę się zapisać. Jakie to są zajęcia? Zajęcia dżukari, czyli połączenie akrobatyki z fitnessem, Słyszałem wiele dobrego, słyszałem, że, jest to ćwic... że są to ćwiczenia, które angażują całe ciało i nie mogę się doczekać, kiedy się zapiszę na to. O tych zajęciach, o zajęciach grupowych i o dżukali, mam nadzieję, opowiem już wkrótce w kolejnych audycjach. A tymczasem spóźnione życzenia urodzinowe w dzisiejszym podcaście. Łukaszu, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dla Ciebie i dla wszystkich, którzy obchodzą w najbliższym czasie urodziny, Krzejmo z utworem Happy Birthday, a my dziękujemy. Do usłyszenia w kolejnej audycji. Cześć wszystkim i zapraszam do Piór. Dziękujemy serdecznie Kamilowi i Klubowi Piór za gościnę. Cheer. even if it's not today i wish you much fun anyway when i say happy you happy say birthday happy birthday happy birthday. when i say happy you say birthday happy birthday happy birthday happy happy love happy.